Dzisiaj chciałbym podzielić się z wami Pewnymi prostymi prawdami To są rzeczy, którymi Bóg się posłużył By zmienić moje życie I to, co będę czynił To będzie dzielenie się z wami tym Co mnie pomogło i co Bóg dla mnie uczynił Bardzo szybko chciałbym powiedzieć wam trochę o sobie i was raised in a Christian home. Zostałem wychowany w chrześcijańskim domu Narodziłem się na nowo, gdy miałem 8 lat I wasn't in a church, Byłem w kościele but my dad shared with me at home. Ale mój tata dzielił się ze mną w, w, o Bogu w domu Nawróciłem się, przyjąłem Jezusa w swoim własnym łóżku w domu And it was a genuine conversion. I to było prawdziwe nawrócenie. The very next day, my could tell I was Następnego dnia moi przyjaciele mogli powiedzieć, że byłem innym człowiekiem. They me what had to me. Powiedzieli, co się Tobie stało. And I told them I got born again. Powiedziałem im wówczas, narodziłem się na nowo. I naśmiewano się ze mną, że jako ośmiolatek byłem innym człowiekiem. And I never went away from the Lord. Nigdy nie odszedłem potem od Pana. I never went through a period of rebellion. Nigdy nie przechodziłem przez okres buntu. I am 57 years old. Teraz mam 57 lat. And I have never used a word of profanity in all my life. Nigdy nie używałem brzydkich słów w swoim życiu. I never taken a drink of liquor. Nigdy nie posmakowałem nawet alkoholu. I never smoked a cigarette. Nigdy w życiu nie zapaliłem papierosa. I never tasted coffee. Nawet nigdy kawy nie wypiłem Nie chcę powiedzieć, że kawa i szumek to jest to samo Jest pewien fragment Słowa Bożego, który odnosi się do picia kawy Mark 16:18. Marka 16 rozdział 18 wiersz. He drink any deadly thing and it shall not harm you. I tam powiedziane choćby co trującego nie wypili, nie zaszkodzi im. I just saying I was living a very holy life. Chcę wam po prostu powiedzieć, że starałem, że żyłem bardzo świętym życiem. Ale wpadłem w pułapkę zwiedzenie, które podpowiadało mi, że Bóg mnie lubi, bo jestem święty. wszystkie te zasady, wszystkich przy, przykazań przestrzegałem bardziej niż tokolwiek inne. inny. Ale mimo tego nie miałem radości i pokoju Bożego pokoju w moim życiu. And I was always searching for something more. Zawsze czegoś więcej szukałem. Rozumowałem w taki sposób, że otrzymać możesz od Boga więcej, jeżeli lepiej żyjesz. Gdybym tylko trochę więcej studiował Bożego Słowa, gdybym trochę bardziej świętym życiem żył, to Bóg będzie mnie bardziej kochał. And so I was doing everything that they were telling me to do. A więc robiłem wszystko co mi mówiono że mam czynić. And yet there wasn't any power in my life. w moim życiu jednak nie było żadnej mocy. And I was discouraged. Byłem zniechęcony. I was an introvert. Byłem uh, intra, introwertykiem. I couldn't even look at a person and talk to him. Nie mogłem nawet patrzeć na jakąś osobę i rozmawiać z tym kimś. And I had a lot of in my life. Miałem z tego powodu mnóstwo w moim życiu problemów. And I was God with I had. Ale szukałem Boga całej swojej siły. And then in 1968, God my life. I potem w 1968 roku Bóg dotknął mojego życia. Uh, on every Saturday night we prayed from 10 till midnight. Każdą sobotę modliliśmy się od godziny dziesiątej do północy. To Wam pokaże, jak bardzo religijnym człowiekiem byłem. Wszyscy moi najlepsi przyjaciele modlili się w sobotę wieczorem. To jest dosyć długa historia i całą tą historią nie będę się dzielił. In a time, God just my Ale w jednej chwili, w jednym momencie Bóg usunął całe to zwiedzenie. To tak jakby Bóg odsłonił pewną zasłonę i pokazał mi samego siebie. And he showed me what a hypocrite I, was. I pokazał mi jakim hipokrytą byłem. And it wasn't because i wasn't doing good things uh, ja robiłem dobre rzeczy to nie z tego powodu byłem hipokrytą But it was the motive of my heart ale liczyły się w tym wszystkim motywy mojego serca wszystko co robiłem tak mi bóg pokazał było dla mnie samego that i didn't truly love people że tak naprawdę nie kochałem ludzi ja świadczyłem o Jezusie najróżniejszym osobom Kiedy miałem 10 and 11 years old, i 11 lat już przyprowadzałem innych ludzi do Pana Ale nie robiłem tego dlatego, że kochałem tych ludzi, trying to earn Gods, ale próbowałem zapracować na Bożą przychylność. I thought that if I would do these things God would love me more. Myślałem sobie, że jeśli będę to czynił, to Bóg będzie mnie bardziej kochał. And the Lord showed me that that was totally the wrong motive. I Pan pokazał mi, że to były złe motywy. I I was actually serving him because I loved myself. Służyłem Bogu, ponieważ kochałem samego siebie. And I didn't want to stand before him and be rebuked. I nie chciałem nawet stanąć przed Bogiem, żeby Pan mógł, mi, mógł mnie zgromić i naprostować. Nie służyłem Bogu z powodu miłości, ale służyłem Bogu z powodu lęku. I wtedy Bóg oświecił mnie swoim światłem. And me that I, was a total I pokazał mi, że byłem zupełnym hipokrytą. I pośród wszystkich przywódców w Kościele And all of my best that were in that i pośród wszystkich moich najlepszych przyjaciół, którzy byli na tym spotkaniu modlitewnym, to of all of these sins. zacząłem pokutować z całego mojego grzechu. To jak gdybym się myself inside And I began to tak, jakbym został odwrócony, wywrócony ze środka na zewnątrz. I ja zacząłem wyznawać takie rzeczy, o których nawet wcześniej nie myślałem, że są niewłaściwe. To było tak głębokie, że zacząłem mówić o motywach, o tym wszystkim, co myślałem w swoim wnętrzu. Być może niektórzy teraz myślą, że przesadzam. Ale ten zbór, w którym byłem wychowany nauczał i mówił o Bogu, który był bardzo szorstki Mnie mówiono, że to Bóg zabił mojego tatę, kiedy miałem 12 lat Mnie mówiono, że to Bóg wkłada choroby na ludzi And so we actually served an angry God. Służyliśmy więc rozgniewanemu Bogu And when I, saw how ungodly I, was, I kiedy zobaczyłem jak e, bezbożny byłem w swoim sercu To wydawało mi się, że to po raz pierwszy Bóg zobaczył jaki bezbożny byłem And I, literally expected God to kill me. I oczekiwałem, że Bóg zabije mnie za to ale pomyślałem sobie, zanim mnie zabije, wszystko wyznam. And plead for mercy. I będę błagał Boga o miłosierdzie. And so for an hour and a half, I Przez półtorej godziny krzyczałem, wołałem do Pana. That God would forgive me right he me. Miałem nadzieję, że Bóg przebaczy mi wszystko, zanim mnie zabije za moją bezbożność. And here's the thing that changed my life. I to jest coś, co zmieniło moje życie. Teraz o tym powiem. After I got through confessing all of those things. instead of God's wrath, I experienced love. Zamiast Bożego Gniewu, doświadczyłem Bożej Miłości. For four and a half months, I was just enveloped in God's love. Przez cztery i pół miesiąca, byłem zapakowany w Bożą Miłość. I didn't go longer than one hour a day sleeping. W tym czasie spałem nie więcej niż jedną godzinę dziennie For a months, I never ate a meal. Przez cztery i pół miesiąca nie zjadłem posiłku Now, once in a while, Oczywiście jadłem co jakiś czas coś but I sit down and eat God me. Ale nie mogłem po prostu usiąść i jeść Ponieważ ciągle myślałem o tym, że Bóg mnie kocha Przez ponad cztery miesiące byłem Owinięty Bożą miłością. And it was wonderful, but it was confusing. Było to cudowne, ale dużo mi się też pomieszało we mnie. Myślałem o tym, że Bóg mnie kocha na podstawie tego, co zrobiłem. And for the first time in my life, I wtedy po raz pierwszy w moim życiu zdałem sobie sprawę z tego, że nie żyłem właściwie. For the first time in my life I quit trusting in what I had done po raz pierwszy w moim życiu przestałem ufać temu, co robiłem w moim życiu i po prostu oddałem się całkowicie Bożemu miłosierdziu a więc wtedy, kiedy byłem najgorszy doświadczyłem największej Bożej miłości And it was really confusing to me. i wszystko mi się pomieszało w związku z tym i potem emocja tego doświadczenia wore off. A potem te wszystkie emocje wynikające z doświadczania Bożej miłości zużyły się, przeszły, skończyły się. I wkrótce potem zostałem powołany do wojska i wysłano mnie do Wietnamu na wojnę. Trzynaście miesięcy spędziłem na wojnie w Wietnamie. I w tym czasie prosiłem Boga, żeby mnie zabił. Nie prosiłem Boga o to z powodu wojny i tej całej sytuacji. Ale nie miałem pojęcia, w jaki sposób powrócić do tego stanu doświadczania Bożej miłości. W końcu doszedłem do wniosku, że człowiek taki jak ja nie może doświadczać Bożej miłości tutaj na tej ziemi. Chciałem więc umrzeć i pójść do nieba, do Pana. I potem jednego dnia prawie dwa razy zostałem zabity And i pomyślałem really sobie to wcale nie jest ekscytujące żeby pójść do piekła i just started studying to, the bible to go to przepraszam najmocniej to nie było piekło to było niebo ale nie słyszałem dobrze nie chciałem wtedy umrzeć And so I had to do something. musiałem więc coś zrobić. And I zacząłem więc czytać Biblię tam 12 godzin dziennie. I ku mojemu wielkiemu zdziwieniu, Bóg zaczął mi pokazywać z Biblii różne ważne rzeczy. And I zacząłem znowu doświadczać tej Bożej miłości. But not because of some supernatural experience. Nie było to jednak z powodu pewnych ponadnaturalnych doświadczeń, wydarzeń. Ale prawda zaczęła uwalniać mnie. I tym właśnie chcę się z Wami dzielić. Pewnymi bardzo prostymi prawdami, które zmienią Wasze życie. Przeczytajmy drugi list Pawła do Koryntian, piąty rozdział, wiersz 17. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe this is not when we get born again. Jest tutaj mowa o tym, co się dzieje z nami, kiedy rodzimy się na nowo Stajemy się zupełnie nową osobą Everything changes. Wszystko się zmienia That's what the Bible says. Tak mówi Biblia tutaj A jednak większość ludzi nie widzi. this. Ale większość ludzi nie zauważa tego. Powód tego jest taki, że my raczej patrzymy na to, co zewnętrzne. Ale tutaj Bóg mówi raczej o przemianie, która ma miejsce w naszym wnętrzu. I to jest jedna z głównych rzeczy, o których Bóg zaczął mnie uczyć. Miałem to doświadczenie, kiedy poznałem, że Bóg mnie kocha but I knew I didn't deserve God's love. Ale wiedziałem, że nie zasługiwałem na Bożą miłość I w ogóle nie mogłem zrozumieć, jak święty Bóg może kochać takiego nieświętego człowieka jak ja But see, god looks differently than we do ale bóg patrzy w inny sposób niż my patrzymy i was looking on the outside of me ja patrzyłem na to co zewnętrzne we mnie i was looking in my actions and my thoughts ja patrzyłem na moje działania na moje myśli but when i got born again ale kiedy narodziłem się na nowo god made me a brand new person on the inside pan uczynił mnie zupełnie nową osobą w moim wnętrzu and this new person is completely changed i ta nowa osoba jest zupełnie doskonale przemieniona. And God looks at that new me in the spirit. I Bóg patrzy na tego nowego mnie, którym jestem w moim duchu. John 4:24 says. Ewangelia Jana 4 rozdział 24 wiersz powiada tak. The God is a spirit. Że Bóg jest duchem and that to worship him we have to worship him in spirit I prawdziwi chwalcy muszą chwalić go w duchu i w prawdzie. See, I was coming before God in myself. Ja przychodziłem przed oblicze Boże uh, sam w sobie, z tym, co we mnie było. Not in who I was in the spirit. A nie z tym, kim naprawdę byłem w moim duchu, we wnętrzu. I wtedy Bóg zaczął mi pokazywać, jakiego rodzaju zmiana, przemiana dokonała się w moim wnętrzu. Say, this change didn't take place in your body. Ta zmiana nie miała miejsca w Twoim ciele. Jeszcze nie masz przemienionego ciała Żeby udowodnić to Jeżeli byłeś w sobie Zanim się narodziłeś na nowo To po narodzeniu na nowo Będziesz miał taką samą tuszę See, your body's not changed yet. Twoje ciało jeszcze się nie zmieniło. It's going to be changed in the future. Ono się przemieni w przyszłości. But right now, you have the same body. Ale w tej chwili masz to samo ciało. And it's also not talking about what the Bible calls your soul. I tutaj nie ma również mowy o tym, co, co Biblia nazywa duszą. The Bible calls your soul your, what we call our personality. Dusza to jest coś co my nazywamy osobowość. It's our emotions the way we think. To są nasze emocje, to jest nasz sposób myślenia, rozumowania. And your soul hasn't been saved. Ale Twoja dusza też jeszcze nie została zbawiona. To prove that, żeby udowodnić to, to powiem, jeśli byłeś głupi zanim się narodziłeś na nowo, to prawdopodobnie tak będzie i po nowo narodzeniu. Amen. Twoje ciało i Twoja dusza jeszcze nie zostały przemienione całkiem But there is a third part of us. Ale jest trzecia część nas and that's what the Bible calls the I to Biblia nazywa duchem Duch i dusza to nie są tożsame rzeczy They are two different parts of you. To są dwie różne części Ciebie Pierwszy list do Thessaloniczan, piąty rozdział dwudziesty trzeci wiersz powiada tak. It talks about your spirit, soul, and body. o twoim duchu, duszy i ciele. There are actually Są trzy części ciebie. And did you know most Christians don't really recognize that większość chrześcijan nie uznaje tego, nie widzi tego tak. Most Christians only function as if are two parts. Większość chrześcijan funkcjonuje tak, jakby się składali z dwóch części Ty wiesz, jak to jest, jak czuje się Twoje ciało W tej chwili wiesz, czy w Twoim ciele jest jakiś ból, czy nie ma bólu Nie musisz myśleć o tym, nie musisz studiować, żeby się dowiedzieć o tym You're just in touch with your physical body. Po, ponieważ czujesz to swoje ciało. You know if you're hot or if you're cold. Wiesz, czy jest ci gorąco, czy jest ci zimno. You just know these things about the physical body. Po prostu wiesz, co się dzieje z twoim ciałem. And you also know about your -y I również dużo wiesz na temat twojej rzeczywistości duszy. Wiesz czy jesteś zadowolony, czy jesteś smutny? are Gdyby ktoś Ciebie dzisiaj zapytał, jak się masz, don't have to going go study for an hour and I'll come back and tell you. You you To nie musisz mówić. No wiesz, muszę to przeanalizować. Za godzinę ci powiem, jak się czuję. feel. Wiesz, jak się czujesz. Ale gdybym zapytał cię, jak się ma twój duch, most Christians don't know. Większość chrześcijan nie ma na ten temat żadnego pojęcia. They know what their is like. Oni nie wiedzą, jaki jest ich duch. You can't feel what your is like. Nie czujesz tego, jaki jest twój duch. Jesus said this in John Jezus powiedział takie słowa w Ewangelii Jana trzecim rozdziale. He says that which is born of the spirit is spirit, to co się narodziło z ducha jest duchem, and that which is born of the flesh, is flesh to co narodziło się z ciała ciałem jest. That's To jest inny sposób powiedzenia. duch to duch, a ciało to ciało. Nie możesz powiedzieć, jak się ma Twój duch, jeśli chcesz do zbadania tego użyć Twoich pięciu zmysłów. I wtedy wkracza w to wszystko Boże Słowo. Jezus powiedział w szóstym rozdziale Ewangelii Jana 63 wierszu, Takie słowa, te słowa, które do was mówię, są duchem i życiem. jeżeli więc chcesz się dowiedzieć, co się dzieje w twoim duchu, Nie możesz tego odczuć. You have to take the word of God and look at it. Musisz wziąć Boże słowo i popatrzeć w nie. And what you see in the word of God is what's true about you in the spirit. I to co widzisz w Bożym słowie jest prawdą dotyczącą twojego ducha. In James chapter 1 it says. W pierwszym rozdziale Księgi Jakuba, listu Jakuba, that the word of God is like a spiritual mirror. Jest powiedziane, że Boże słowo jest duchowym zwierciadłem. If you wanted to see if your hair is combed jeżeli chcesz zobaczyć czy twoje włosy są uczesane, you go you feel. To nie sprawdzasz tego odczuciem. But instead, you look in a mirror. Ale zamiast próbowania sprawdzać poprzez odczucia, patrzysz w lustro. And you trust what you see in that mirror. I ufasz temu co widzisz w lustrze. Czy wiecie, że to co widzicie w lustrze, to nie jesteście wy? Some of you may think, yes, it is. Ktoś może pomyślał sobie, no pewnie, że to ja. No, it's not really you. Nie, to co widzisz w lustrze, to nie jesteś Ty. To jest odbicie Ciebie. Nie widzisz samego siebie. Twoim prawdziwym okiem nigdy nie popatrzyłeś na swoją twarz. Wszystko, co widziałeś jeśli chodzi o twoją twarz, to jest tylko odbicie. Czy widzisz, a więc widzisz obraz albo rysunek twojej twarzy? But with your własnym okiem nigdy bezpośrednio na siebie nie spojrzałeś Skąd wiesz, że to co widzisz w lustrze to prawda? Czy widzieliście kiedyś takie lustra, które robiły Was wysokimi i szczupłymi? Albo takie lustra, które sprawiają, że jesteś krótki i szeroki? Skąd wiesz, że to, co widzisz w lustrze, to jest prawda? Ja wcale nie próbuję spowodować was wątpliwości w to, co widzicie w lustrze. Używam tego jako ilustracji. Ufasz temu, co widzisz w lustrze? Boże słowo jest jak duchowe lustro, zwierciadło. Musimy więc trzymać to lustro w taki sposób i zaufać temu, co ono mówi o nas. I to duchowe lustro powiada, że jesteś nowym stworzeniem. In your life has wszystko w twoim życiu się zmieniło. That's not true about you in the physical body, to nie jest prawda o Tobie w odniesieniu do Twojego ciała, To nie jest również prawda w odniesieniu do Twojej duszy i Twoich emocji. Ale jest to prawda, która mówi na temat Ciebie w Twoim duchu. John chapter 7 says your spirit is in your belly. Jana siódmy rozdział mówi, że duch jest w Twoim wnętrzu. Niektórzy wyglądają tak, jakby to to wnętrze było trochę większe, jakby tam więcej ducha było, ale to nieprawda, to nie o to chodzi My wszyscy mamy Ducha Świętego w naszym Duchu. I chcę pokazać Wam pewne rzeczy, które Pan sam pokazał mnie. W jaki sposób my jesteśmy przemienieni w naszym duchu. Efezjan 4, wiersz 24. A obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. This is talking about this born-again spirit. jest tutaj mowa o tym nowonarodzonym duchu and it says it was created righteous. Jest tutaj powiedziane, że on został stworzony w sprawiedliwości. That means that we are in right standing with God. To znaczy, że, że przed Bogiem stoimy jako sprawiedliwi ludzie. And notice that it says we were created that way. Zobaczcie jest tutaj powiedziane, że jesteśmy stworzeni. Most people think that to be in right standing with God, Większość ludzi uważa, że aby stanąć przed Bogiem w sprawiedliwości, musimy żyć świętym życiem i wykonać to wszystko. But this verse says we were created righteous. Ale jest tutaj powiedziane, że my zostaliśmy stworzeni w sprawiedliwości. You aren't in the process. Of becoming righteous. Nie, nie znajdujesz się w trakcie procesu stawania się świętym. You were born. Again righteous. Ty narodziłeś się w święty, Narodziłeś się na nowo święty. Your spirit is as righteous and holy as Jesus. Is. Twój duch jest tak samo święty i sprawiedliwy, jak sam Jezus. It's something that came at salvation. To jest coś, co przyszło razem ze zbawieniem do ciebie. It's a gift. To jest dar. It's not something that you earn. To jest, to nie jest coś, na co zapracowałeś. And yet I hear Christians praying contrary to this all of the time. Ciągle jednak słyszę chrześcijan, którzy się modlą w sposób przeciwny do tego, co mówi tutaj Biblia. Prawdopodobnie wielu z Was tutaj, w tym, w tym miejscu, modli się w taki zły sposób. Been and God to make you modlą się więc ci ludzie i proszą Boga, żeby Bóg ich usprawiedliwił, uczynił ich sprawiedliwymi. But if you've been born again, you're already righteous. Ale jeżeli się narodziłeś na nowo, to już jesteś sprawiedliwy. You aren't becoming righteous, you were born again righteous. To nie jest tak, że stajesz się sprawiedliwy. Nie, narodziłeś się na nowo sprawiedliwy. That's true in your spirit. To jest prawda odnosząca się do Twojego ducha. Ale problem polega na tym, że idziemy do lustra And i patrzymy. We think, we think, This is righteous. Patrzymy i mówimy tak. Ten jest sprawiedliwy? You see wrinkles and ugly? Widzisz zmarszczki i różne brzydkie rzeczy? <laughs> and you think this is righteous? I mówisz i, i to coś jest sprawiedliwe? No, it's not talking about your physical body. Nie, tutaj nie ma mowy o twoim ciele. I nie ma tutaj mowy o twoim działaniu, o twoich czynach i sposobie myślenia. But in your spirit, you are righteous and holy. Ale w twoim duchu jesteś sprawiedliwy i święty. And here's the reason that's so important. I podam wam teraz powód, dla którego to jest tak bardzo ważne. John chapter 4 verse 24 says Jan 4 wiersz powiada The is a spirit. że Bóg jest duchem. And that to worship him we have to worship him in spirit and I że go uwielbiać musimy uwielbiać go w duchu i w prawdzie. God isn't looking at your physical actions. Bóg nie patrzy na twoje fizyczne czyny, działania. God isn't looking on the outside of you. Bóg nie patrzy na to co jest na zewnątrz ciebie. God looks at you in the spirit. Bóg patrzy na Twojego Ducha and if you've been born again, i jeśli narodziłeś się na nowo then to Twój Duch jest całkowicie nowy and it's righteous and it's holy. i ten Duch jest sprawiedliwy i święty and God doesn't see any sin in you. i Bóg nie widzi w Tobie żadnego grzechu Even when you've in your body. nawet jeśli w sposób fizyczny zgrzeszyłeś That's very very important. To jest bardzo ważne. Biblia powiada, jak dwóch może jeszcze razem jeśli się nie zgodzili na to. God sees you righteous and holy and pure in your spirit. Bóg patrzy na twojego ducha i widzi ciebie sprawiedliwego, świętego i czystego. But we look in the mirror. Ale my patrzymy w lustro. And we remember our actions of sin. Imy pamiętamy nasze grzeszne czyny. And we search our mind. I przeszukujemy swój umysł. And we know that we have wrong thoughts. I wiemy, że mieliśmy złe myśli w sobie. Przychodzimy przed oblicze Boże i wyznajemy, pokutujemy z tego wszystkiego. Widzimy siebie raczej w ciele. Ale Bóg widzi nas w swoim duchu. How can we walk together until we get agreed? Jak możemy iść razem z Panem, jeżeli nie uzgodniliśmy tego? We need to come before God in spirit and in truth. Musimy więc przyjść przed oblicze Boże w duchu i w prawdzie. And if you're in the spirit, then you aren't condemned over yourself. Jeśli jesteś w duchu, jeśli żyjesz w duchu, to nie ma w tobie potępienia. Let me illustrate what I'm saying. Pozwólcie, że zilustruję to, co mówię. I believe that most of you in here are fanatics. Ja myślę, że większość z Was tutaj to fanatycy Tylko fanatycy przychodzą do kościoła w sobotę rano Albo jesteś fanatykiem, albo przyciągnął Cię tu jakiś inny fanatyk Większość z nas wierzy w ponadnaturalną Bożą moc, tak? Kto z Was wierzy, że Bóg wzbudzi, wzbudza ludzi z umarłych dzisiaj? Amen. Jamie i ja widzieliśmy naszego Syna wzbudzonego z martwych. He was dead for hours. Był już martwy od pięciu godzin and he was stripped naked and put in a już leżał w tej lodówce już leżał tam nagi i przyczepiono do niego metkę że nazywał się kiedyś taki tak. and Jesus i my poszliśmy tam przemówiliśmy do niego w imieniu Jezusa i on się obudził amen amen y believe wierzycie w to Gdyby ktoś dzisiaj tutaj miał umrzeć Gdybym powiedział, ja wierzę, że Bóg wzbudzi tę osobę z martwych To ilu z Was zgodziłoby się ze mną, że tak może być? Amen? Amen? Wielu z nas zgodziłoby się, że Bóg może wzbudzić kogoś z martwych. Może byście byli nawet podekscytowani tym, że to zobaczycie. Ale wiecie, w którym momencie większość z nas przegrałoby? Ja bym powiedział tak, jeżeli naprawdę wierzysz, to przyjdź proszę tutaj i wzbudź go z martwych. I nagle nasza wiara zamienia się w lęk. Ekscytacja w przerażenie się zamienia. Why is Dlaczego tak się dzieje? Czy zrezygnowałeś z wiary, że Bóg może wzbudzić kogoś z martwych? No, you aren't that God has the nie, ty nie wątpiłeś w to, że Bóg miał zdolność, czy ma zdolność do wskrzeszenia. What you're doubting is that God would do it for you. Ale wątpisz raczej w to, że Bóg zrobi to dla Ciebie. Ponieważ nie myślimy o tym, kim naprawdę jesteśmy w naszym duchu. Większość z nas myśli o tym, kim jesteśmy w swoim ciele. I myślimy o tym, że Bóg używa wyłącznie ludzi, którzy są w świętości do tego wykwalifikowani. jedynym powodem, dla którego możecie mieć więcej wiary w moją modlitwę niż w waszą modlitwę, because you know you better than you know me. Jest to, że siebie znacie lepiej niż mnie. Gdybyście znali mnie tak dobrze, jak znacie siebie, to wasza wiara w moje modlitwę Moją modlitwę byłaby tak samo słaba, jak wiara w waszą modlitwę. Ale wy sobie myślicie, o, kaznodzieja to świętym życiem żyje. And so God uses us of our great I że Bóg używa nas z powodu naszej wspaniałej świętości. Ale prawda jest taka, że nikt jeszcze nie dorósł, jeśli chodzi o kwalifikacje, żeby pracować dla Boga i służyć Mu. Nikt nie zasługuje na Bożą moc w naszym życiu. Not based on who we are in the flesh. E, nie może się to opierać na tym kim jesteśmy w naszym ciele. Ale w naszym duchu każdy z nas jest identyczny do Jezusa. Pierwszy list, Jana, czwarty rozdział, wiersz 17 teraz przeczytamy. Open, open, 1 John 4, okay. Jana 4, W tym miłość doszła do nas do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w Dzień Sądu, gdyż jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. This verse says that we are as Jesus is. Ten wiersz powiada, że my jesteśmy tacy jakim on jest It doesn't say we're going to be like Jesus Nie jest tam powiedziane, że będziemy kiedyś tacy jak Jezus It says, right now, in this world we are like Teraz na tym świecie jesteśmy tacy jak Jezus. Now, how do you understand that? Jak rozumiecie to? If you look at your actions jeżeli popatrzysz na swoje czyny, Your actions aren't like Jesus. To Twoje czyny nie są czynami Jezusa they may be more like Jesus than they used to be. Być może bardziej one przypominają Jezusa teraz niż kiedyś w przeszłości ale nie ma tutaj ani jednej osoby, która mogłaby powiedzieć, że wszystko czyni dokładnie tak jak Jezus. And isn't about your and y I nie ma tutaj mowy o Twoim myśleniu czy emocjach również. Być może teraz bardziej myślisz w sposób podobny do Jezusa. Ale nie ma tutaj osoby, która by miała choćby taką samą litość do ludzi, jaką miał Jezus. A więc w Twoim ciele i w Twojej duszy nie przypominasz Jezusa, nie jesteś taki sam. But your born again spirit is identical to Jesus. Ale Twój nowonarodzony duch jest identyczny z Jezusem. W tej chwili na tym świecie twój duch jest dokładnie taki sam jak Jezus. That is not the way that most think. To nie jest sposób myślenia większości chrześcijan. Most see God way up here. Większość chrześcijan myśli Bóg jest tam gdzieś wysoko and they themselves way down here. a siebie widzą tutaj bardzo nisko. Oczywiście w fizycznym wymiarze to jest prawda Our body isn't like Jesus yet. Nasze fizyczne ciało nie jest ciałem przypominającym Jezusa Our aren't like Jesus yet. Nasze myśli nie są takimi samymi myślami jak u Jezusa But the part of you is to Jesus. Ale ta duchowa część ciebie jest identyczna z Jezusem You have the same mind and wisdom that Jesus has. You have the same emotions that Jesus has. That's the reason that the Bible tells us to let this mind be in us. We're told to think like Jesus. My mamy myśleć w taki sam sposób jak Jezus. Tak nas uczy Biblia. And 1 Koryntian 2,16 powiada that we have the mind of Christ. że mamy umysł Chrystusa. Myśl Chrystusową. Nie ma mowy tutaj o tym mózgu wielkości orzeszka gdzieś pod czaszką. Ale jest tutaj mowa o Twoim duchu. You can prove that your brain doesn't know all things yet. Łatwo jest udowodnić, że twój mózg nie wie wszystkiego? Some can't even remember where you leave your keys. E, niektórzy tutaj są i nawet w tej chwili nie wiecie gdzie położyliście klucze. And yet 1 John 2:20 says we know all things. Ale 1 Jana 2:20 powiada, że my wiemy wszystko. That's not talking about your brain. Nie ma tam mowy o twoim mózgu. It's talking about the spirit part of you. Raczej jest mowa tam o In the spirit, you know everything. That's the reason that speaking in tongues is so important. Dlatego 1 Corinthians 14, 13 says when you speak in tongues, your spirit is praying. 1 Koryntian 14, rozdział 13 wiersz powiada, że kiedy modlisz się językami, twój duch you're, modli się, że modlisz się w doskonałej Bożej mądrości wówczas. I wydobywa się ta Boża mądrość do twoje, z twojego ducha, do fizycznej, cielesnej rzeczywistości. But your spirit is complete. Twój duch jest doskonały. One third of your salvation is over. Jedna trzecia Twojego zbawienia już się dokonała. When you die, your not have to be Kiedy umrzesz, Twój duch nie będzie potrzebował przemiany. You have the same spirit in you right now, masz tego samego ducha w sobie w tej chwili, that you will have throughout all eternity. którego będziesz miał, miała przez całą wieczność. Twój duch nie będzie poprawiany albo przemieniany już w wieczności. Jedna trzecia Twojego zbawienia już się dokonała. Pierwszy ten w 1 Koryntian 6:17. Tam jest taki interesujący wiersz. Kto zaś łączy się z Panem, jest z Nim jednym duchem. Jest tutaj powiedziane, że ta część Ciebie, Twój duch łączy się z Panem. Has become one spirit. I to stało się jednym duchem. And in the Greek the word for one there is Hes H-E-I-S. Uh, hes. Uh, I to słowo w języku greckim, które oznacza jedno. To jest, to brzmi Hes. And that word means a singular one to the exclusion of all others. I to oznacza, że staje się jedność, która wyklucza uczestnictwo czegokolwiek innego. It's saying that we are identical jest tutaj powiedziane, że jesteśmy identyczni. To Jesus. Nasz duch nie jest podobny do Jezusa. Nie jest powiedziane, że mamy troszeczkę z Jezusa. But in the spirit we are identical with Jesus. Ale w naszym duchu jesteśmy identyczni z Jezusem. Galatians chapter 4 says że bóg posłał ducha swojego syna do twojego serca romans chapter 8 verse 9 says że jeśli ktoś nie ma ducha bożego w sobie nie należy do pana jeżeli więc mówisz nie wydaje mi się, by mój duch był taki sam jak Jezus born to znaczy, że jeszcze nie narodziłeś się na nowo. Jeżeli narodziłeś się na nowo, to twój duch jest identyczny z Jezusem. Amen Amen A niektórzy ludzie powiadają nie mogę w to uwierzyć. Why not? Dlaczego nie? It's because we look in the mirror. Ponieważ patrzymy w lustro. And we see our actions. I widzimy nasze działania, czyny. And you know what you think. I ty wiesz dobrze jakie są twoje myśli. And we think this can't be like Jesus. I wtedy sobie myślisz no przecież to nie jest tak jak Jezus. But there is a third part of you. Ale jest trzecia część z ciebie. And that's the spirit. To jest duch. And in the spirit your spirit is perfect. Twój duch jest doskonały See, this is what my life. to zmieniło moje życie Miałem to cudowne doświadczenie, kiedy Bóg otoczył mnie swoją miłością, ale nie mogłem zrozumieć, dlaczego Bóg w ogóle mnie kocha. ja wówczas patrzyłem na to, co się dzieje na zewnątrz, Ale nie byłem świadomy tego, co się wydarzyło w moim duchu, w moim wnętrzu. I kiedy Bóg zaczął pokazywać mi, kim byłem w moim duchu, zacząłem rozumieć, w jaki sposób Bóg mógł mnie pokochać, ponieważ Bóg uczynił mnie zupełnie nową, inną osobą w moim wnętrzu. W tej nowo narodzonej części mnie jestem godny miłości. And so are you. I Ty również. That born again part of you is to Jesus. Ta nowo narodzona część Ciebie jest identyczna z Jezusem. I Bóg miłuje Ciebie tak samo mocno, jak miłuje Jezusa. God is is pleased with you as he is with Jesus. się tak samo mocno jak podoba się Jezus. And some of you are thinking, oh no, not me. Niektórzy w tej chwili myślą, o nie, nie, nie ja. Again, that's because you're you know what you've done in your body. Znowu powiem Myślisz tak wyłącznie dlatego, że wiesz, co w Twoim ciele zrobiłeś. God, Ale kiedy uwielbiasz Pana, to musisz uwielbiać Go w swoim duchu. A Twój duch jest doskonały. Galatians, Ephesians chapter two, verses eight and nine. Efezjan, drugi rozdział, 8 i 9 wiersz. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jest tutaj mowa o naszym zbawieniu. A teraz przeczytajmy wiersz dziesiąty. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. That's talking about our born-again spirit. Jest tutaj mowa o naszym nowonarodzonym duchu. Our spirit is totally His work. Uh, nasz duch w stu procentach jest jego dziełem. It's the product of what He made. Jest to produkt tego, co On wykonał. And you are completely changed. Jesteś całkowicie, zupełnie przemieniony. And God is justified in loving you. I Bóg ma Możliwość, prawo miłować Ciebie takim, jakim jesteś And he's in using you. I On jest usprawiedliwiony, jak gdyby, żeby Ciebie używać Not because of what you do, Nie ze względu na to, co Ty robisz but because of who you are in the Spirit. Ale ze względu na to, kim jesteś w Twoim Duchu And yet the that I deal with, Ale ludzie, z którymi mam do czynienia Primarily miss this truth przede wszystkim z tą prawdą się mijają. I myślą sobie tak. Muszą zacząć postępować właściwie, a dopiero potem Bóg będzie ich używał. Nie patrzcie tak na mnie i nie mówcie tak do mnie z takim tonem. O, ci Amerykanie muszą być trzepnięci. Nie, ja wierzę, że ludzie tutaj w Polsce myślą w taki sam sposób Większość ludzi myśli, że musisz w swoich czynach, działaniach być święty Zanim Bóg zacznie cię używać Ale to nie jest prawda I've had people come in my prayer lines. Ja widziałem ludzi, którzy przychodzili do mnie do modlitwy, And of them have said this to me. i setkami mówili coś takiego: "Why hasn't God healed me yet?" Dlaczego Bóg jeszcze mnie nie uzdrowił? I powiadają, modliłem się już tyle, szukałem Pana. Idę do zboru, płacę dziesięcinę. Staram się żyć tak świętym życiem jak tylko możliwe. Dlaczego Bóg jeszcze mnie nie uzdrowił? Kiedy jakaś osoba mi mówi takie słowa, to już właściwie odpowiedzieli na swoje pytanie. Ponieważ nie opierają się na tym, co dla nich zrobił Jezus, ale zamiast tego mówią o rzeczach, które oni robią dla Jezusa. Ich wiara jest raczej ulokowana w nich samych, niż w Jezusie. This is where most people are missing it. W tym właśnie punkcie większość ludzi mija się z celem. They don't doubt that God has the power to move. Oni nie wątpią w to, że Bóg ma moc, żeby coś uczynić. They just doubt God's to move. Ale wątpią raczej w chęć Boga, by coś uczynić. They think they don't it. Ponieważ myślą sobie, że przecież oni na to nie zasłużyli. A prawda jest taka, że gdy patrzysz na siebie, na swoje czyny, to nie zasłużyłeś na nic But in the part of you, you do it. Ale kiedy patrzysz na swojego ducha, zasłużyłeś na wszystko You are totally the workmanship of Jesus. Zobacz, twój duch jest ręki Bożej. And you are as holy and pure as Jesus is in your spirit. Ty i czysty, tak jak Jezus. So if we would stand in who we are in Christ, Jeśli trwać w tym, kim w Jezusie, we ought to be able to see the same results in Jesus. To Jesus. W te same jakie Jezus. Salvation isn't just for in the future zbawienie to nie jest tylko coś co będzie dopiero kiedyś w przyszłości to nie jest tak, że wtedy kiedy umrzemy to będziemy doskonali But your spirit is perfect and right this ale Twój duch jest doskonały i zupełny już w tej chwili and the rest of the Christian life is just renewing your mind to what you have in the spirit a pozostała część twojego chrześcijańskiego życia polega na odnawianiu twojego umysłu stosownie do tego, co już się w twoim duchu znajduje so three parts. a więc składasz się z trzech części your spirit, soul, and body. z ducha, duszy i ciała Your spirit is always perfect and holy. Twój duch jest zawsze doskonały, zawsze święty. It always has the power of God in it. Zawsze w twoim duchu jest Boża moc. It always has joy and peace. Zawsze w twoim duchu jest radość i pokój. On the other extreme is your body. Po drugiej przeciwnej stronie, ekstremalnej stronie jest twoje ciało. And your body isn't good or bad. Twoje ciało ani nie jest dobre, ani nie jest złe. Twoje ciało to jest coś naturalnego. Twoje ciało będzie się poddawać wpływom temu co czujesz. something Jeżeli coś złego się wydarzy, to tendencją twoją będzie to, żeby się zniechęcić. Ale twój duch zawsze się raduje w Panu. Galatian 5:22. says that your spirit is always full of love, joy and peace. Powiedz, że twój duch jest zawsze pełen miłości, pokoju i radości. So your is discouraged. A więc twoje ciało jest zniechęcone. But your spirit's rejoicing. Ale twój duch jest pełen radości. So how do you solve that problem? Jak ten ten problem można rozwiązać? The soul is the answer. Twoja dusza jest odpowiedzią. If your soul lines up with your spirit, jeżeli twoja dusza przystosuje się do twojego ducha, two one. to wtedy występują dwie części ciebie przeciwko tej trzeciej. Te prawdy, które są już w twoim duchu, zaczną dominować w twoim ciele. But if your soul lines up with your body, ale jeżeli twoje ciało, twoja dusza, przepraszam, przystosuje się do tego, co jest cielesne do ciała, to nawet jeśli masz życie Boga w twoim duchu, to To, co znajduje się w Twoim duchu, nie będzie miało żadnego wpływu na twoją fizyczną rzeczywistość. A więc to, co się dzieje w twojej duszy, kontroluje twoją egzystencję. soul, that your If your soul is dominated. Jeżeli twoja dusza jest zdominowana przez pięć zmysłów, then the body is going to dominate you to wtedy Twoje ciało będzie dominowało nad całym Twoim życiem. Sickness will dominate you. Choroby będą dominować nad Tobą. Poverty will dominate ubóstwo you. będzie dominować. But if your soul is by the spirit, ale jeśli Twoja dusza jest zdominowana przez Ducha, to wówczas wszystko, co Jezus dał Ci już w Twoim duchu, zacznie dominować w Twoim życiu. Marek mówił mi tutaj na temat bezrobocia w tym regionie. And said that you have a very high unemployment rate. I powiedział, że stopa bezrobocia jest bardzo wysoka w tym regionie. A friend of mine in the states had a similar problem. Pewien mój przyjaciel w Stanach miał podobny problem. They lived in a city where there was a large steel mill. To było miasto, w którym była duża huta. And the steel mill closed down i zamknęli tę hutę I W ciągu jednego dnia to miasto miało 60% bezrobocia. But Biblia powiada, że Bóg da nam wszystko stosownie do bogactwa jego chwały w Jezusie Chrystusie. I ten pastor zdecydował, że muszą się zacząć posługiwać Bożą mocą, która jest w duchu. And every time they had church, I za każdym razem, kiedy spotykali się na nabożeństwie, prosił, żeby wszyscy razem z nim w wyznawali takie wyznanie. Mówili, nasze miasto jest najlepszym miejscem w Stanach Zjednoczonych do życia. Mówili, nasze miasto ma najniższą stopę bezrobocia w całym kraju. Przez jeden rok na każdym nabożeństwie to wyznawali. Within one year, all of that came true. Wszystko, w ciągu jednego roku wszystko się zmieniło Pewne czasopismo zrobiło badania I okazało się, że to miasto jest najlepszym miejscem do życia w Ameryce Mają najniższą stopę bezrobocia w całym kraju See, every one każdy z nas ma ten in w Spirit. W duchu każdy z nas ma tę moc But the problem is, most of our souls are dominated by the flesh. Ale problem polega na tym, że większość naszych dusz to są dusze zdominowane przez sprawy ciała. We hear all of these bad reports. Ciągle słyszymy te złe wiadomości. And we think the same way that the unbelievers think. And then we wonder why we get the same results that the unbelievers get. Proverbs 23:7 says, As he thinks in his heart, so is he. Tak, jak człowiek myśli w swoim sercu, takim jest. Twoje życie będzie zmierzało w kierunku takim, w jakim zmierza twoje myślenie. Jeżeli będziesz myśleć tak stosownie do tego, co masz w Chrystusie, then everything that Jesus provided will manifest itself in your body. To wszystko, Jezus dla ciebie, się w twoim ciele. But if you think according to the way you feel in your body, Ale jeśli do tego, co w twoim ciele, you can shut off the power that's in your spirit. To tę Bożą moc, która jest w twoim duchu. Imagine that there's a big pipe up over my head. Wyobraźcie sobie, że gdzieś tutaj nad moją głową jest taka duża rura And over on the right side of the pipe is the spirit. I pomyślcie sobie, lips. że po tej stronie jest duch and over here on this side is the body, a, a po tej stronie tej rury jest ciało and your mind is like a, valve. a w środku twój umysł jest jak zawór if your mind is not in agreement with the spirit. Uh, jeśli twój umysł nie jest w zgodzie z tym, co się dzieje w twoim duchu Then it's just like that valve. To tak jakby zamknąć ten zawór you can stop the flow of the To możesz powstrzymać ten przepływ, który wychodzi z ducha the way you think. Poprzez twój sposób myślenia And likewise, you can open the flow of the I odwrotnie możesz otworzyć to wszystko, co wypływa z twojego ducha Through the way you think. poprzez Twój sposób myślenia. Ale problem polega na tym, że większość z nas nie zdaje sobie sprawy z tego, co mamy w Chrystusie. Popatrzmy na list do Filemona, szósty wiersz. Aby wiara twoja, którą wyznajesz wespół z nami, Pogłębiła poznanie wszelkich dobrodziejstw, jakie mamy w Chrystusie. It Jest tutaj powiedziane, że uwolnienie tej wiary zaczyna działać. Kiedy zaczynasz poznawać, uznawać te dobrodziejstwa, które masz w Chrystusie. Można ten wiersz przetłumaczyć inaczej jeżeli nie uznajesz tych dobrych rzeczy, dobrodziejstw, które masz w Chrystusie, then your faith won't work. To twoja wiara nie będzie działała. Większość z nas nie ma pojęcia, co mamy w Chrystusie. Funkcjonalnie większość z nas funkcjonuje jedynie w fizycznej rzeczywistości. If I was to ask you who you are, gdybym miał Ciebie zapytać I powiedzieć, kim jesteś Most of you would tell me your name. Większość z Was powiedziałoby mi swoje imię And then you might tell me where you live. A potem moglibyście mi powiedzieć, gdzie mieszkacie And what kind of job you have. I jakiego rodzaju pracę macie But if I kept asking, who are you really? Ale gdybym ciągle nalegał, żebyście powiedzieli, kim naprawdę jesteście Większość z Was zaczęłoby opisywać swoją duszę. Powiedzielibyście wtedy, czy jesteście smutni, czy zadowoleni teraz. Powiedzielibyście mi, czy macie zwycięstwa, czy raczej porażki w życiu. But that's as deep as most people go. ale większość ludzi idzie tylko tak daleko. the Wracając do tego pierwszego fragmentu słowa Bożego, który użyłem dzisiaj. The real you is the born again you. Chcę powiedzieć, że prawdziwy ty to jest ten nowonarodzony ty And in the spirit you are completely changed. I W Twoim duchu jesteś zupełnie przemieniony. I musisz zacząć patrzeć na siebie w taki sposób, żeby widzieć, kim jesteś w Twoim duchu. I tam dopiero możesz się uporać z każdym problemem, opierając się na tym, kim jesteś w Chrystusie. Kiedy będziesz uznawać te wszystkie dobre rzeczy, then your faith begins to, work. to Twoja wiara zacznie działać. Amen Kiedy Bóg pokazał mi to wszystko, zmieniło to moje życie Zacząłem wtedy wiedzieć, że Bóg mnie kocha Nie dlatego, że czuję coś Ale dlatego, że moje duchowe lustro mi to pokazuje Wierzę więc w to bez względu na to, jak się czuję Wiecie, kiedy powiedziano nam, że nasz syn umarł, I didn't feel joy, nie czułem radości. I didn't feel the anointing, nie odczuwałem żadnego namaszczenia. I felt everything that any of you would feel. Czułem to, co każdy z was w takim momencie by odczuwał, But I knew that there was a part of me that my feelings couldn't touch ale wiem, że we mnie, wiedziałem, że we mnie była taka część której moje uczucia nie mogły dotknąć i wiedziałem, że w moim duchu mam tę samą moc która wzbudziła Jezusa z umarłych And so I didn't like those negative emotions. nie podobały mi się te negatywne emocje zacząłem wtedy chwalić Pana Zacząłem mówić, Boże, czy wzbudzisz mojego syna z umarłych, czy nie? Będę Ci, Boże, służył i kochał Cię całym swoim sercem. I powiedziałem wtedy, Jezu, dziękuję Ci, że to nie Ty zabiłeś moje dziecko. That this isn't your will. Dziękuję, że to nie jest Twoja wola. And as I began to praise God, Kiedy zacząłem chowalić Pana, Faith rose up on the inside Zaczęła wzrastać we mnie wiara, i zacząłem wypowiadać rzeczy, które były zupełnie odwrotne do tego, co czułem, and the power of God was released. I Boża Moc wtedy się uwolniła. I zobaczyliśmy naszego syna wzbudzonego z martwy. Ale wielu ludzi czuje coś takiego. No, nie mogę takich rzeczy mówić, ponieważ nie Ponieważ nie czuję tego. Byłem, byłbym hipokrytą, gdybym coś takiego mówił. Byłbym hipokrytą, gdybym mówił, że jestem szczęśliwy, kiedy naprawdę smutno mi jest. To zależy wyłącznie od tego, co jest prawdziwym ty w tobie. Jeżeli myślisz, że twoja dusza to jest prawdziwy ty, then you'd be a hypocrite to go contrary to what you feel. będziesz hipokrytą mówiąc coś innego niż to, co czujesz. But I've come to realize I'm a new person. Ale ja doszedłem do wniosku, że jestem nową osobą. And that the born again me is the real me. Iż prawdziwy ja to jest mój nowonarodzony du. And the truth is I would have been a hypocrite to express my sorrow. I prawda jest taka, że byłbym hipokrytą, gdybym wyrażał swój smutek ciągle. Because in the spirit, my spirit was rejoicing. Ponieważ w tej duchowej rzeczywistości mój duch jest pełen radości. To wszystko zależy od tego, co sądzisz o tobie, o, o sobie samym. Ja chcę wam po prostu powiedzieć, że wewnątrz was jest Prawdziwy Ty, którego nie znacie that born again you is the real you. Ten nowonarodzony Ty to jesteś prawdziwy Ty I musisz zacząć żyć w taki sposób, żeby widzieć to wszystko, kim jesteś w Jezusie Jeżeli czujesz coś odwrotnego, że i Twoje uczucia są inne Amen? Nawet jeśli Twoje uczucia są inne Amen? To możesz by coś innego. If the tells you you're die, jeżeli lekarz mówi Ci, że umrzesz, jakbyście się czuli? Well, your realm would feel sad. Twoja rzeczywistość duszy mówiłaby o smutku. Your emotions might be worried and have fear. Twoje emocje to byłby pewnie lęk i zmartwienie. Ale the w spirit there nie będzie nic, tylko faith. Ale w Twoim duchu nie będzie nic innego, tylko wiara. Jeżeli więc zaczniesz reagować na ten lęk i na to zmartwienie, to znaczy, że będziesz funkcjonować wyłącznie w ciele. What the Bible calls Biblia nazywa taką osobę cielesną osobą. Czy słyszeliście takie słowo cielesny? Większość ludzi uważa, że kiedy mówimy cielesny, to dotyczy okropnych grzeszników Ale słowo cielesny odnosi się do twoich pięciu zmysłów To znaczy, że zdominowany jesteś poprzez smak, powonienie, słuch, dotyk i wzrok To jest cielesność ale być człowiekiem duchowym to znaczy być zdominowanym poprzez to, co widzisz tutaj says, w Rzymian w ósmym rozdziale jest powiedziane that the carnal mind is the enemy of God. że cielesny umysł jest wrogiem Bożych rzeczy And those who are carnal cannot please God. I ci, którzy są cielesni, nie mogą się podobać Bogu. You can only please God through your spirit. Możesz podobać się Bogu wyłącznie przez twojego ducha. And so we've got to get out of this carnalness A więc musimy wyjść z tej cielesności and into who we are in Christ. I zacząć żyć na podstawie tego kim jesteśmy w Chrystusie. I to właśnie w radykalny sposób zmieniło moje życie. Zdałem sobie sprawę z tego, że ta miłość, którą odczuwałem, kiedy miałem 18 lat, w 1968 roku, że to nie było coś, co przyszło do mnie gdzieś z zewnątrz, że zawsze w swoim duchu miałem tę miłość. And I only tasted a tiny bit of it. I wcześniej posmakowałem tylko troszeczkę tej Bożej miłości. W moim duchu mam taką samą miłość jaką Bóg ma. And it's there all the time. I ona jest tam zawsze. God's love, jeżeli nie odczuwam feeling miłości, it's not God's fault. To nie jest Boża wina. It's not God who shut off the spigot. To nie Bóg, który zamknął It's my mind that hasn't been focused on what God has done. Ale jest But I know that I always have that love. Ale wiem, że mam tę w sobie. So if I'm not feeling the love of God, więc nie Bożej miłości, I don't pray and ask God to pour His love out in my life. The scriptures reveal He's already done it. Słowo Boże pokazuje mi, że to już się wydarzyło I in my Ja po prostu zaczynam patrzeć w swoje duchowe lustro And I, I przypominam sobie samemu te prawdy Bożego Słowa I wydobywam tę Bożą miłość, która już się znajduje wewnątrz mnie jeżeli zrozumiecie tę prawdę, to zmieni to wasze emocje. joy and peace is up to Twój pokój i twoja radość zależą wyłącznie od ciebie. to nie zależy od Boga, czy masz radość i pokój w swoim sercu. God, you have joy and peace. God has already given it to Bóg już ci to dał. A ty po prostu nie wydobywasz tego, co Bóg dał ci już w Twoim duchu. I w pierwszym rzędzie dzieje się tak dlatego, że nie wiemy, kim naprawdę jesteśmy i co otrzymaliśmy. Zanim to uwolnisz, musisz wiedzieć, że to masz. Amen. Amen. So all I've done this morning is lay a foundation. Wszystko, co dzisiaj rano zrobiłem, to położyłem fundament. Dzisiaj wieczorem pójdziemy dalej, głębiej w to zagadnienie. I potem poszerzę to wszystko i pokażę Wam więcej rzeczy, które Bóg mi pokazał i które zmieniły mnie.